Było to powtórzenie raz jeszcze stwierdzenia, że wszystkie państwa bałtyckie bez udziału Rosji po naszej stronie nie wystąpią przeciwko Niemcom. Zarazem potwierdzało to, że trwają niemieckie intrygi mające na celu izolowanie Polski na czas trwania wojny z Niemcami. Przy tej sposobności usłyszałem z ust pułkownika Dolch najczarniejsze przewidywania co do przyszłości Litwy, gdyby miała się rozpętać wojna światowa – a obok tego zapewnienia, że losy Litwy i Polski są ze sobą związane, że Litwini ideowo i moralnie są po polskiej stronie w oporze przeciw Niemcom, i że tylko wyjątkowo trudna sytuacja polityczna i słabość siły Litwy nie pozwalają już teraz jej stanąć przy boku Polski. Brzmiało to z ust pułkownika serdecznie i szczerze, choć bardzo naiwnie. Rozumiałem dobrze, że mała Litwa obraca się między dwoma kolosami jak Niemcy i Rosja z dodatkiem... Trzeciej strony – Polski. A teraz zarówno Litwa, jak i Polska muszą wybrać, pozostać neutralną, będąc pomiędzy Niemcami a Rosją? Nie sposób. Ostrzegałem pułkownika Dulksnysa przed zawodnymi i niebezpiecznymi złudzeniami, że uda się państwom bałtyckim pozostać, ale od konfliktów europejskich. Twierdziłem, że napad Niemiec na Polskę bez wątpienia pociągnie za sobą wojnę europejską, jeśli nie światową. Wcześniej czy później, pośrednio czy bezpośrednio będzie musiała Litwa wypowiedzieć się i zająć wyraźne stanowisko, w zasadzie bowiem żadne państwo w tej części Europy nie pozostanie neutralne. Rozmowa ta była niesłychanie trudna. Odniosłem wrażenie, że to jest jeszcze jedna wolta Litwy, a co za tym idzie i sztabu litewskiego. Litwini stanowczo dużo więcej wiedzą niż ja o położeniu w Berlinie i w Moskwie, gdzie trwają nieustanne rokowania między Rosjanami a Francuzami i Anglikami, a przecież popełniają razem z innymi państwami bałtyckimi kolosalny błąd. Na zakończenie naszej rozmowy powtórzył mi pułkownik Dulksnes po raz trzeci swoje przewidywania co do przyszłości Litwy. Sens tej wypowiedzi był następujący. Brak Polakom po prostu sił, ażeby zająć tak mocne stanowisko, by i Niemcy, i Rosja szanowały Polskę i nie ważyły się rozpocząć z nią wojny. Litwini to doskonale rozumieją, i nam to delikatnie mówią. Ale czy zdają sobie z tego sprawę w Warszawie, zwłaszcza minister Beck? Wypadki polityczne w sierpniu 1939 roku. 22 lipca. Czerwiec i lipiec nie przyniosły wiele nowego w położeniu międzynarodowym. Kampania prasowa polsko-niemiecka trwała... W tym czasie bez przerwy Niemcy zasypywały cały świat propagandą antypolską, zarzucając Polsce tyranizowanie ludności niemieckiej na Pomorzu, w Poznańskim i na Śląsku, bez żadnych zresztą podstaw. W Gdańsku rozpoczęły się niepokoje wszczęte przez miejscowych Niemców, które rozwijać się będą zapewne na wielką skalę. Zachodnie mocarstwa, Francja i Anglia. Prowadziły w ciągu dwóch miesięcy niekończące się rozmowy z rządem sowieckim w Moskwie. Początkowo per prowadził przedstawiciel brytyjskiego Foreign Office, Mr. Strang. Następnie od połowy lipca przejęła to na życzenie Rosji. Mieszana komisja wojskowa francusko-brytyjska, wydelegowana specjalnie do Moskwy. Oficjalnych wiadomości o rozmowach w Moskwie brak. Wiadomości prywatne, pantoflowe, wskazywałyby, że rozmowy są prowadzone zupełnie bałamutnie i że istnieje zła wola Rosji lub też zachodnich mocarstw, względnie że poglądy obu stron są całkowicie odmienne. To, co pisze o tym prasa europejska, jest zupełnie niejasne. Polska prasa oskarża jawnie Rosję o umyślne przeciąganie rozmów i działanie na zwłokę celem ukrycia swego dwuznacznego stanowiska. W sumie nie wiem, jak się sprawy w Moskwie przedstawiają, ale mam głębokie przeświadczenie, że istnieją jakieś zasadnicze przeszkody hamujące porozumienie z Rosją. Jedna z nich jest mi znana. Jest to kategoryczna odmowa państw bałtyckich na wkroczenie wojsk rosyjskich do nadbałtyki w razie zagrożenia niemieckiego. Następną przeszkodą może być nasze stanowisko w sprawie przemarszu wojsk rosyjskich przez Lwów i Wilno w razie wojny z Niemcami. Bardzo dziwny wydaje mi się brak polskich przedstawicieli wojskowych w tych rozmowach w Moskwie, przecież sojusz wojskowy, mocarstw zachodnich z Rosją Sowiecką przeciwko Niemcom jest zgoła niemożliwy bez udziału Polski, a Warszawa milczy jak zaklęta w sprawie ogólnej sytuacji i naszych stosunków z Rosją Sowiecką. Wyczuwało się jednak, że są przeszkody natury jeszcze głębszej, a mianowicie przeciwdziałanie Niemiec albo bliżej nieokreślone zamiary Stalina. Jest jasne, że niemieckiemu sztabowi generalnemu zależy na tym, aby pod żadnym pozorem nie dopuścić do wojny dwufrontowej, przynajmniej na razie, bowiem taką wojnę Niemcy muszą przegrać, jak dowiodło doświadczenie lat 1914-1918. A jakie są zamiary Stalina? O tych rzeczach mówili mi węgierski atasze wojskowy w Moskwie, pułkownik Dessy i szef naszego oddziału drugiego sztabu głównego, pułkownik Smoleński. Pułkownik Smoleński wręcz oświadczył mi w czasie mego pobytu w Warszawie w maju bieżącego roku, że są nader poważne obawy, iż nastąpi porozumienie pomiędzy Niemcami a Rosją. Pułkownik Dessue, który specjalnie złożył mi wizytę w kownie, jadąc z Moskwy do Budapesztu, ostrzegł mnie w kwietniu 1939 roku, iż szykuje się pakt niemiecko-rosyjski, i wzajemny układ między tymi państwami w sprawie Polski w razie wojny Niemiec z Polską i z zachodnimi mocarstwami. Jeśli odpowiada to rzeczywistości, to w tym tkwi przyczyna trudności zorganizowania wschodniej koalicji antyniemieckiej i o tym myślał pułkownik Dulksnys, gdy mówił mi, że polityka niemiecka potrafi zapewnić sobie neutralność Rosji Sowieckiej w czasie uderzenia na Polskę. Nie wydaje mi się to prawdopodobne. Rosja sowiecka musi być świadoma planów Hitlera wynikających z jego Main Kampf. Że tak jest, o tym świadczyły chociażby słowa majora Korotkich, atasze wojskowego w Kownie, które przytoczyłem poprzednio. Rosja sowiecka musi dobrze wiedzieć, że Niemcy, Włochy i Japonia przygotowują uderzenie na nią. Jakież mogłoby być powody zawierania przez Rosję umowy z Niemcami? Czyżby sądziła, że uda się jej zawładnąć Europą po niszczącej wojnie podejmowanej obecnie przez państwa w pojęciu komunistycznej Rosji imperialistyczne? Być może, lecz mógłby być inny poważny powód – manewr na zwłokę dla uzyskania na czasie i dla lepszego przygotowania do oczekującej ją rozprawy z Niemcami. Rozumowanie podobne byłoby całkowicie słuszne, gdyby Rosji udało się w ogóle zapobiec wojnie europejskiej. Jeżeli Niemcy uderzą bądź na Polskę, bądź na Francję, to sytuacja dla Rosji, zachowującej w czasie walk Polski, Francji i Anglii neutralną postawę, może być w przyszłości o wiele gorsza. Rosja sowiecka może się znaleźć sama w cztery oczy z Niemcami w Europie. Jeżeli tak miało się stać, to błąd polityczny i wojskowy Rosji byłby identyczny z błędem Polski względem Czechosłowacji w krytycznym okresie monachium. Obecnie... Kiedy wszystko wskazuje, iż wojna z Niemcami jest rzeczą nieuniknioną, nieobecność Czechosłowacji z jej potencjałem przemysłowym i jej siłami zbrojnymi stanowi dla Polski i dla Francji bardzo dotkliwą, wprost niepowetowaną stratę. Co najmniej 20 dywizji czechosłowackich byłoby nieocenionym skarbem na polskim południowym skrzydle. Niemcy nie mogłyby podjąć operacji ani przeciw Polsce, ani przeciw Francji bez wstępnego pokonania Czechosłowacji. Podobnie sprawa wyglądała w stosunku do Rosji Sowieckiej z punktu widzenia możliwości Niemiec. Dopóki nie zostanie pokonana Polska, Niemcy nie mają najmniejszych szans uderzenia na Rosję. Dlatego też wydaje mi się mało prawdopodobny jakikolwiek pakt między Rosją a Niemcami skierowany wyłącznie przeciw Polsce. Byłoby to powtórzeniem całego szeregu błędów zapoczątkowanych w Monachium w roku 1938 w stosunku do Czechosłowacji. Błąd ten mógłby bardzo drogo kosztować przede wszystkim samą Rosję Sowiecką. Inna sprawa, że dla nas, dla Polski oznaczać by to mogło całkowitą klęskę. Polityka zagraniczna Litwy liczy się mimo wszystko z powyższymi możliwościami, a mianowicie idąc za potrzebtem Niemiec i za przykładem Rosji Sowieckiej, uważa za możliwe pozostanie wszystkich państw bałtyckich w zbrojnej neutralności. W tym czasie stosunki litewsko-polskie w okresie Czerwiec-lipiec po wizycie generała Rasztikisa w Polsce ulegają coraz bardziej poprawie. Powoduje to zresztą samobytowanie dwóch narodów połączonych różnymi związkami i wspólną granicą. Po otwarciu granic i po uruchomieniu komunikacji zaczęły się bardzo ożywione wyjazdy Litwinów do Polski, przede wszystkim do Wilna i Polaków na Litwę. Ruch obywateli litewskich do Polski jest na tyle poważny, że polski konsulat w Kownie stał się samoopłacalny dzięki opłatom wizowym. Zaczęło się od wizyt w celu odwiedzenia krewnych i załatwiania różnych spraw familijnych z obu stron – Litwy i Polski. Litwa zorganizowała cykl wycieczek do Wilna dla młodzieży akademickiej i dla starszych klas szkół średnich, czemu nie przeszkadzaliśmy, aczkolwiek zachowanie się wycieczek litewskich w Wilnie nie zawsze było właściwe. Były także przejazdy z obu stron w celach handlowych. Na tym odcinku jednak sytuacja była ciągle dla Polski niepomyślna, bo nie można było znaleźć zakresu i przedmiotów dla handlowej wymiany. Rynek litewski był trwale okupowany przez innych importerów, głównie przez Niemców, Anglików, a my mogliśmy niewiele z Litwy importować, z wyjątkiem lnu, skór i nasion koniczyny. W połowie czerwca rozpoczęły się wzajemne wizyty szerszych grup społecznych między Litwą a Polską. Miały one charakter wymiany kulturalnej. Dziennikarze, literaci, spółdzielcy, przedstawiciele sztuki, artyści itd. wymieniali wizyty. W Kownie bawił dwukrotnie polski balet, była na gościnnych występach pani Ewa Turska-Bandrowska, znakomita śpiewaczka operowa, był wybitny artysta skrzypek kochański, był też genialny pianista Artur Rubinstein, który oczarował wszystkich wykonaniem arcydzieł Chopina. Wycieczka dziennikarzy i literatów z Polski obejmowała wiele znanych ogółowi nazwisk, m.in. był pan Zygmunt Nowakowski, autor doskonałej, wzruszającej sztuki gałązka rozmarynu o Marszałku Piłsudskim i o jego legionach z roku 1914. Litwini odpowiedzieli wysłaniem swoich dziennikarzy i literatów pod przewodem litewskiego literata Liudasa Giry. Wyniki wycieczek i zapoczątkowanego ruchu turystycznego z Polski z Wilna do po Połągi i Kowna, a z Litwy do Wilna, Warszawy, Krakowa, Gdyni i w Polskie Góry do Zakopanego, były na ogół udane. Stopniowo tworzyło się to, czego w stosunkach litewsko-polskich brakowało w ciągu ostatnich dwudziestu lat, a mianowicie wzajemne poznanie się i przekonanie, że po obu stronach granicy nie ma nienawiści, przeciwnie, że wiele Polaków z Litwinami łączy, a dzieli tylko niewiele, dzieli Wilno. Urazy antypolskie na Litwie nie zagoiły się jednak tak szybko. Co jakiś czas następowały w prasie litewskiej nawroty demonstracji w sprawie Wilna. Działo się tak i w samym Wilnie podczas pobytu tam wycieczek młodzieży litewskiej i w Kownie, gdy wycieczki te powracały z Wilna. Władze polskie w Wilnie patrzyły na te rzeczy przez palce z dużą wyrozumiałością. Litwini mają ogromny sentyment do swojej starej stolicy i specjalnie do cudownego obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Z naszej polskiej strony były też zbędne i całkiem niepotrzebne demonstracje. Przybyły do Kowna z wycieczką literatów pan Zygmunt Nowakowski w czasie zwiedzania Muzeum Wojskowego w Kownie. Gdy po wejściu do sali wileńskiej zobaczył słynny nagrobek sarkofag umowy suwalskiej, demonstracyjnie opuścił muzeum i najbliższym pociągiem odjechał do Warszawy. Mógłby tak uczynić, gdyby nie był z oficjalną wycieczką polskich literatów, a zwłaszcza, że zdaje się był przewodniczącym tej wycieczki. Obowiązkiem pana Nowakowskiego było wytrwać w tej roli do końca, nie okazując na zewnątrz żadnego objawu niezadowolenia. Wszystko to było pozostałością wieloletniej walki o mur graniczny, o Wilno pomiędzy bądź co bądź dość bliskimi familiantami należącymi niegdyś do jednej Rzeczypospolitej. Pomimo wszystko, od połowy roku 1939 stosunki litewsko-polskie były na jak najlepszej drodze, obiecującej zgodne i naprawdę przyjazne współżycie. W stosunkach wojskowych nastąpiło między Litwą a Polską również dalsze polepszenie i zbliżenie. W początkach lipca roku 1939 doszła do skutku zaproponowana przez generała Rasztikisa wymiana stażystów. Na Litwę przyjechali dwaj polscy oficerowie, podpułkownicy dyplomowani Eugeniusz Chrzanowski i Albin Abina. Do Polski wyjechało czterech oficerów litewskich, dwóch z piechoty, jeden z kawalerii i jeden z artylerii. Polscy oficerowie zostali wyznaczeni na staże do 2 Pułku Ułanów w Olicie, podpułkownik Szanowski i do 9 Pułku Piechoty w Mariampolu, podpułkownik Abina. Litewscy oficerowie na mój wniosek zostali przydzieleni do oddziałów stacjonujących w Wielkopolsce i na Pomorzu. Zależało mi bowiem na tym, aby Litwini sami Poznali te dzielnice zachodniej Polski i przekonali się naocznie o ich polskości i o wierutnych kłamstwach niemieckiej propagandy, która karmiła ludność Litwy wiadomościami, że ziemie te zamieszkiwane są w większości przez ludność niemiecką. Starze trwały dziesięć dni, zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Podpułkownicy Chrzanowski i Jabina doznali na Litwie bardzo serdecznego i ujmującego przyjęcia zarówno w litewskim sztabie generalnym, gdzie przedstawiłem ich osobiście generałowi Rasztykisowi i Pundzewicziusowi, jak zwłaszcza w pułkach litewskich w Olicie i Mariampolu. Wyjeżdżając z Litwy w drugiej połowie lipca do Polski, podpułkownicy Krzanowski i Habina Opowiadali zgodnie, że Korpus Oficerski Litewski jest wyraźnie antyniemiecki i coraz bardziej przyjaźnie nastrojony względem Polski. Po zakończeniu tej pierwszej serii stażów planowaliśmy większą wymianę oficerów w jesieni roku 1939, a generał Rasztikis jednocześnie już zupełnie konkretnie zapytywał mnie o liczbę miejsc, na które może liczyć dla swoich oficerów w naszych szkołach wojskowych w Centrum Wyszkolenia Piechoty, Rempertów i w Centrum Wyszkolenia Kawalerii, Grudziądz. Litewscy oficerowie wysłani na staże do polskich, których widziałem przed wyjazdem i których po ich powrocie podejmowałem śniadaniem, byli również, jak mi się wydaje, zadowoleni z pobytu w pułkach polskich. Szczególnie major pierwszego pułku Huzarów, nie zanotowałem jego nazwiska, wyrażał się z zachwytem o 15. pułku ułanów poznańskich, do którego był przydzielony. W życiu politycznym Litwy dystans pomiędzy zwolennikami odzyskania Wilna za cenę polityki skierowanej przeciw Polsce z pomocą Niemców lub Rosji, a zwolennikami kursu antyniemieckiego zmierzającego do odzyskania Kłajpedy i części Prus wschodnich zdawał się zmniejszać. Zagadnienia te były nieustannie poruszane na łamach prasy litewskiej. Opinia publiczna w większości zdawała się skłaniać ku koncepcji polityki antyniemieckiej. Sprzyjało temu coraz bardziej wyraźne stanowisko Polski względem Niemiec i duże nadzieje, że narady w Moskwie zakończą się sojuszem mocarstw zachodnich i Polski z Rosją Sowiecką. Wyjaśniało się bowiem, że w sprawie autostrady przez Polskie Pomorze i w sprawie Gdańska Polska zajęła stanowisko twarde, nieustępliwe, przy pełnym poparciu ze strony Wielkiej Brytanii i Francji. Cały świat wraz z mocarstwami zachodnimi i Polską zrozumiał, że nie chodziło Niemcom o Gdańsk i o autostradę, lecz o hegemonię nad Polską, a z kolei nad Europą. W zasadzie przyłączyły się do tej oceny i inne mniejsze państwa położone między Niemcami a Rosją, jako Rumunia, Węgry, państwa bałtyckie. Jednocześnie jednak pragnęły one za wszelką cenę uniknąć wojny. 24 sierpnia, godzina 23. 23 sierpnia 1939 roku von Ribbentrop, minister spraw zagranicznych Rzeszy, zupełnie nieoczekiwanie odleciał do Moskwy, a jednocześnie w Berlinie i w Moskwie ogłoszono oficjalną wiadomość o zawarciu paktu o nieagresji między Niemcami a Rosją Sowiecką. Zarazem stało się wiadomo w Kownie, że rozmowy wojskowych przedstawicieli Wielkiej Brytanii i Francji ze sztabem sowieckim w Moskwie zostały na wniosek rosyjski marszałka Woroszyłowa przerwane i zawieszone. W Kownie mogliśmy widzieć, jak wielki samolot niemieckiej Lufthansa wiózł von Ribbentropa do Moskwy na uroczystość podpisania układu dwóch partnerów decydujących dziś o wojnie lub pokoju w Europie, a może i na całym świecie. Wydarzenie to wywołało w kołach politycznych litewskich i w korpusie dyplomatycznym olbrzymie wrażenie graniczące z powszechną paniką. Panika ogarnęła niestety dyplomatów polskich i sojuszniczych. Już następnego dnia rozpoczęła się ewakuacja z Kowna rodzin niektórych naszych dyplomatów oraz wyważenie cenniejszych przedmiotów do Warszawy. Niektórzy członkowie poselstwa polskiego powysyłali różne cenne przedmioty w olbrzymich workach z pieczęciami dyplomatycznymi do Warszawy, a swoje rodziny do Finlandii, uważanej wtedy za... Najbezpieczniejsze miejsce w naszej części Europy. Moja żona pozostała na miejscu w Kownie. Postanowiliśmy nic nie zmieniać w naszym trybie życia i w naszym mieszkaniu. Zawarcie paktu o nieagresji między Niemcami a Rosją Sowiecką jest przyłożeniem rąk z lontem zapalającym do beczki z prochem. Wybuch oznaczać będzie straszliwą wojnę. Rzeczywistych skutków tego posunięcia politycznego Niemiec i Rosji Sowieckiej nie sposób dzisiaj należycie ocenić. Uważam je za karkołomne dla obu stron, bo Niemcy będą prowadzili wojnę o podbój Europy, najpierw zachodniej, bez żadnej obawy o Rosję, a potem z całą pewnością zwrócą się przeciwko niej samej. W zasadzie nie zmieniałoby to w niczym naszego położenia, ale pod warunkiem, że w pakcie niemiecko-sowieckim nie ma tajnych punktów wymierzonych w całość Rzeczypospolitej i że Rosja Sowiecka zachowa absolutną neutralność, jeśli tak nie jest. To sprawiłoby się najczarniejsze przypuszczenie niektórych naszych polityków, którzy od dawna myśleli o groźnym niebezpieczeństwie porozumienia Niemiec i Rosji Sowieckiej kosztem Polski. I przewidując tę możliwość, domagali się usilnie niebalansowania między Rosją a Niemcami, lecz zdecydowanego zwrotu ku jednej ze stron. Na dwóch frontach jednocześnie bić się z nadzieją na zwycięstwo nie możemy. Położenie ogólne w Europie uległo radykalnej zmianie. Stało się bowiem jasne, że Rosja sowiecka nie będzie należała do koalicji Anglia-Francja-Polska w obronie przed Niemcami. Ostrzeżenia podane mi jeszcze w kwietniu roku 1939 przez życzliwych nam ludzi o się układzie niemiecko-rosyjskim sprawdziły się. Dzięki zawartemu z Rosją Sowiecką układowi Niemcy zyskują dużą swobodę działania i wyboru kierunku uderzenia na zachód, na Francję lub na wschód, na Polskę. Unikają również prowadzenia wojny dwufrontowej, ponieważ mogą liczyć na niegotowość zachodnich mocarstw do wszczęcia niezwłocznie poważnych akcji zaczepnych. Po ukazaniu się wiadomości o pakcie niemiecko-rosyjskim w prasie litewskiej plotka kowińska zaczęła już dzielić Polskę na drobne kawałki. Jednocześnie, niestety, prasa litewska i języki wielu Litwinów powracają do dawnego tonu. Wilno dla Litwy i zjednoczenie wszystkich dawnych ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego, a przynajmniej ziem posiadanych dotychczas przez Polskę. Oceniam te głosy jako przejściowe odruchy niespokojnych głów i mało poważnych ludzi, nierozumiejących zgoła sytuacji, która jest dla mnie tragiczna, tragiczna również dla Litwy ale też dla Polski. Jutro mam zamówioną wizytę u generała Musteikisa, nowego ministra spraw wojskowych Litwy, po generale Reklaitisie. Otrzymałem zawiadomienie ze sztabu głównego, że marszałek śmigły życzyłby sobie jak najprędzej rewizytować generała Rasztykisa, jednak wobec obecnego położenia nie może rzecz oczywista opuścić Polski. Mam więc to przedstawić generałowi Musteikisowi jako członkowi rządu litewskiego. Nadchodzą do mnie z różnych źródeł wiadomości o cichej mobilizacji niemieckiej w całej Rzeszy i w Prusach Wschodnich. Obliczenia nasze wskazują, że ogólna liczba niemieckich wielkich jednostek będzie wynosiła około 100, w tym 56 czynnych dywizji piechoty i kilkanaście dywizji pancernych zmotoryzowanych. W Prusach Wschodnich według danych litewskiego sztabu generalnego ma być ogółem 7-9 dywizji w tej liczbie trzy dywizje piechoty 25 sierpnia Rano telefonował do mnie pułkownik De Glafs, atasze wojskowy Łotwy, że koniecznie chce w ciągu dnia dzisiejszego ze mną się widzieć. Zaproponowałem mu kolację w restauracji podmiejskiej położonej kilka kilometrów od Kowna nad samym Niemnem. Wyjechaliśmy o godzinie piątej po południu, ażeby mieć dosyć czasu na długą rozmowę. Pułkownik Deglavs od razu dał mi do poznania, że w ostatnich dniach widywał się często z niemieckim atasze wojskowym pułkownikiem Justem. Następnie poinformował mnie, że posiada najzupełniej wiarygodne wiadomości, że Niemcy w ciągu kilku najbliższych dni rozpoczną wojnę z Polską, o ile nie uzyskają w drodze rokowań pokojowych zgody Polski na swoje żądania. Miałem wrażenie, że działa on z inspiracji pułkownika Justa. Pułkownik Deglaws dłużej zatrzymał się na ocenie ogólnego potencjału wojennego Niemiec i na wartości niemieckiej armii. Mówił, że Niemcy są zdolne do pokonania Francji i Polski, zwłaszcza wobec zapewnionej ostatnim układem neutralności Rosji sowieckiej. W wypadku pokonania Francji i Polski cała Europa bez Rosji Dostanie się do rąk niemieckich. Gdy Niemcy osiągną ten cel, to zdolni będą, mówił Deglavs, do prowadzenia wojny obronnej z mocarstwami morskimi Anglią i ewentualnie Ameryką w ciągu wielu lat. Porównanie sił wewnętrznych, moralnych, mocarstw zachodnich z Niemcami wypada na niekorzyść zachodnich demokracji. Niemcy będą stroną zaczepną, nacierającą. Posiadają oni strategię i taktykę wybitnie agresywną. Zachodnie demokracje, według zdania Deglasa są zdolne jedynie do działań obronnych, przy tym są one, jak Francja i Stany Zjednoczone, rozdarte politycznie i moralnie i nie są gotowe do długiej i ciężkiej wojny. Pułkownik Deglas. Podkreślił też, że stosunek sił mocarstw zachodnich razem z Polską do niemieckich wypada bezwarunkowo na korzyść Niemiec i że bez udziału Rosji pokonanie Niemiec jest wprost niemożliwe. Kończąc swe wywody w bardzo serdecznej formie, ostrzegł mnie, że zgodnie z jego wiadomościami Niemcy w najbliższym czasie uderzą wszystkimi posiadanymi siłami na Polskę, że będzie to uderzenie o nieznanej dotychczas sile lotnictwa i broni pancernej, że Niemcy już kończą mobilizację i posiadają sto wielkich, gotowych jednostek, i bardzo liczne lotnictwo, że koncentracja sił niemieckich nad granicą polską dobiega końca. Pułkownik Deglaws wyrażał przypuszczenie, że przeciwko Polsce Niemcy użyją co najmniej 75 dywizji piechoty i wszystkie posiadane dywizje pancerne i zmotoryzowane oraz całość swego lotnictwa. Będzie to straszliwe uderzenie, którego nie zdołamy wytrzymać. Pytam mnie więc, czy ja wiem, jakie są zamiary Warszawy, Polskiego Sztabu Głównego i czy Polacy zdają sobie sprawę z niezwykłej potęgi siły niemieckiej. Wysłuchałem wywodów mego przyjaciela cierpliwie, nie przerywając mu ani jednym słowem, ani jednym zapytaniem. Gdy skończył, powiedziałem mu, że wiadomości jego pokrywają się na ogół z tymi, jakie i my posiadamy i że w zasadzie jego ocena sił niemieckich jest słuszna. Myli się on tylko w ocenie potencjałów Niemiec i mocarstw zachodnich, zwłaszcza jeżeli bierze w rachubę również Stany Zjednoczone oraz jeśli wierzy w zdolność Niemiec do prowadzenia wojny na długą metę. W długotrwałej wojnie, nawet bez udziału Rosji, zachodnie mocarstwa ze Stanami Zjednoczonymi muszą być stroną zwycięską, gdyż pokonają Niemcy znaczną przewagą gospodarczo-przemysłową i panowaniem na oceanach, a prawdopodobnie w przyszłości także w powietrzu. Co do Rosji, mówiłem, to prędzej czy później znaleźć się ona musi po stronie przeciwnej Niemcom, bo Hitler na nią uderzy. Wprawdzie obecnie Stalin świadomie popchnął Hitlera do wojny, może dla zyskania na czasie, ale też prawdopodobnie będzie tym, który ostatecznie Hitlera i Niemcy pokona. Pułkownik Deglavs był zaskoczony moimi słowami. Zastanawiał się głęboko przez dłuższą chwilę nad tym, co usłyszał i wreszcie rzekł — tak, to nie jest niemożliwe. Zapytał mnie następnie, co Polska uczyni i czy będzie się biła z Niemcami. Odpowiedziałem mu bez chwili wahania, że będziemy się bili, niezależnie od położenia, w obronie naszych praw i granic, ponieważ raz wreszcie musi być postawiony opór zbrojny niemieckiej agresji. Niemcy muszą być pokonane, mówiłem, jako brutalny, bezwzględny napastnik i to w taki sposób, aby już nigdy więcej nie były zdolne do odzyskania swojej mocy. Zadałem z kolei pułkownikowi Deglavsowi kilka pytań i odpowiedzi na nie wyjaśniły mi, że w razie konfliktu naszego z Niemcami Łotwa pozostanie absolutnie neutralna, że flota wojenna polska niechętnie będzie widziana w razie gdyby zamierzała się schronić do Libawy i że Litwa nie zamierza ruszyć na Wilno. Wieczorem przekazałem szyfrem do sztabu głównego tę ciekawą i ważną rozmowę. W Kownie, jak już wspomniałem, prasa i salonowa plotka już wczoraj podzieliły Polskę i oddają się marzeniom o Wielkiej Litwie z Wilnem i resztą ziem litewskich. Dzisiaj trochę się to uspokoiło wobec zrozumienia przez nieco mądrzejszych Litwinów, że utrata niepodległości przez Polskę oznacza utratę niepodległości jej małych sąsiadów, którzy staną się łatwym łupem Niemiec albo Rosji Sowieckiej. Mówili mi to panowie Maciulis i... Wielerszis z litewskiego MSZ. Obaj nie tejili swego przygnębienia. Widzą oni w pakcie o nieagresji niemiecko-sowieckiej układ podziału Polski z jej mniejszymi sąsiadami, jak Litwa, Łotwa, Estonia, a nawet Rumunia. Są tym bardzo przybici. Ze sztabu głównego z Warszawy żadnych wieści. Nic nie wiem, co sztab sądzi o pakcie o nieagresji między Niemcami a Rosją. Nie otrzymuje żadnych wskazówek ani instrukcji. 28 sierpnia. W przewidywaniu wojny z Niemcami przeprowadziłem na własną rękę rozmowy z generałem Kisem, ministrem spraw wojskowych, generałem Rasztikisem i spółkownikiem Dulksnesem. Uzyskałem potwierdzenie neutralności Litwy i całkowite gwarancje, że nie będzie w żadnym wypadku prób odebrania nam Wilna. Rozmowy te wyjaśniły mi również nową pozycję polityczną Litwy. Po zawarciu paktu o nieagresji pomiędzy Niemcami a Rosją sowiecką Litwa z jednej strony poczuła się zupełnie pewna, że uda jej się utrzymać, przynajmniej na jakiś czas, ścisłą neutralność, a z drugiej strony uznała, że położenie Polski... Poważnie się pogorszyło, stało się prawie katastrofalne, stąd też niedawne wynurzenia, że Litwa wzięłaby udział w akcji przeciw Prusom Wschodnim, jeśli powstanie koalicja antyniemiecka z udziałem Rosji. Jak mówił mnie i Harwatowi generał Czernius, nie tylko się teraz nie powtórzyły, ale na moje pytanie tylko jeden generał Rasztikis po namyśle i z wielkim trudem w końcu wykrztusił, że jeżeli Niemcy naruszą neutralność Litwy, to stanie się ona sojuszniczką Polski.